Czy w sprawie zonda krypto doszło do nielegalnego lobbingu politycznego? Bada to prokuratura. Nowa mogiła Polaków na wołeniu odkryli ją badacze i panu. Rozruch rurociągu przyjaźń jutro znów zacznie tłoczyć ropa. Prokuratura sprawdza, czy nie doszło do nielegalnego lobbingu politycznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomniał w TVP Info, że firmy mają prawo do sponsoringu, jednak konieczne jest sprawdzenie powiązań między wpłatami a decyzjami. Jeżeli jakaś fundacja jest dofinansowana przez podmiot, o którym dzisiaj mówimy, który ma tak ogromne kłopoty, a następnie politycy, nie doprowadzają do wprowadzenia przepisów, które zezwolą na kontrolę takich firm, to rzeczywiście wygląda to na taki tajny, niedozwolony lobbying. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy w związku z rosnącą liczbą poszkodowanych inwestujących na giełdzie Zonda Krypto. Straty klientów mogą wynieść co najmniej 350 milionów złotych. IPN odnalazł na Wołyniu mogiłę Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli prace poszukiwawcze w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.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 Na razie nie da się oszacować dokładnej wielkości mogiły. Prace badaczy potrwają do końca kwietnia. Nie chiński gigant kolejowy, a PESA z Bydgoszczy może dostarczyć wagony do lizbońskiego metra.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 Bruksela. Jutro po południu Ukraina wznowi przez Europę rurociągiem przyjaźń, poinformowała agencja Reutera. Pierwsza transza ma trafić na Węgry i Słowację. Prezydent Wołodymyr Załęski wcześniej poinformował, że dobiegł końca remont rurociągu i może on wznowić pracę. To odpowiedź na ruch Budapesztu i gotowość odblokowania unijnej pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Rosyjska Ropa nie płynie rurociągiem, przyjaźnym przez Ukrainę do Słowacji na Węgry od końca stycznia, kiedy to rosyjskie ataki uszkodziły instalacje. Władze Słowacji i Węgier oskarżały Kijów, że opóźnia naprawę rurociągu z powodów politycznych. Łęczna na Lubelszczyźnie będzie smart. City, czyli inteligentnym miastem. Rusza remont oświetlenia ulicznego sterowanego inteligentnym systemem. Wymiana obejmie prawie 1600 opraw i ponad 200 słupów, a system będzie ustalał, które ulice doświetlić i jak mocno. Po konsultacjach z policją uznano, że doświetlone zostanie ponad półsetki przejść dla pieszych. To poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, a budżetowi gminy da duże oszczędności, mówi burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski. Po zrealizowaniu tego całego zadania wygenerujemy ponad pół miliona złotych oszczędności w skali roku. Do tej pory Wydatki na energię elektryczną to były wydatki ponad miliona złotych, więc połowa środków zostanie w budżecie. System będzie działał także przy wyłączonym internecie, podkreśla przedstawiciel firmy, której technologia została zastosowana, Michał Jóźwiak. Otóż system sterowania, który będzie pracował w gminie Łęczna, współpracuje z internetem, ale również pracuje po jego wyłączeniu. Co w tych sytuacjach takich no, wojennych jest ważnym aspektem i to gmina Łęczna wzięła pod uwagę. Projekt realizowany będzie przez dwa lata, a kosztować ma ponad 7 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Jutro trochę humor, trochę słońca. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni. Cieplej miejscami na zachodzie i północy około 17. Ogłoszenie społeczne. <śmiech> Jak wyrzucasz sześć?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 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sześć minut po godzinie dwudziestej drugiej. H. Ha, Jacek Habrylok, Kacznicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowu my w 349 wydaniu audycji HCH. Dziś opowiadać będziemy o pewnej rodzinie, francuskiej rodzinie, jakoś tak francuskich tematów ostatnio dużo w, w Polsce. Ojciec i syn. Ojciec i syn, tak jest. A właściwie syn i ojciec, dlatego że Romeo Poirier pojawiał się już u nas nawet pod koniec ubiegłego roku prezentowaliśmy jedną z jego ostatnich płyt natomiast jest to twórca bardzo regularnie nagrywający pojawił się, pojawiła się nowa epka pojawił się, pojawiła się zapowiedź nowej płyty, dużej płyty i okazało się, że za zapowiedzią po poszła płyta to znaczy ten kto za za zamawiał tę płytę dostawał całą od razu i my ją możemy Państwu zaprezentować w związku z tym chociaż ukazuje się 1 maja ale żeby nie było komplikacji, Romeo Poirier miał ojca z tym ojcem nagrał <grym> Brawo, płytę. Co za sensacyjna te... informacja na początek naszego dzisiejszego spotkania. Romeo Poirier miał ojca, miał ojca tak. ale co więcej, ojciec był stałym gościem takiej audycji, yy, która nazywała się Kolonie Francuskie w programie Trzecim Polskiego Radia, ponieważ był współzałożycielem zespołu Katonoma. I dzisiaj yy, tych historii po godzinie 23.00 będzie Znacznie więcej. Y, dużo bardziej skomplikowana będzie pierwsza godzina, bo ja tutaj mam tak duży repertuar, Jacku, że tak myślę, że z połowy tego zaprezentujemy, ale wybierzemy wszystko to, co najlepsze. Zaczynamy. Rozpoczynamy 349 wydanie HCH od y, Ambientu, który tam zresztą będzie towarzyszył jako nurt, bo w drugiej godzinie wraz z twórczością Romeo Poirier też pojawi się y, trochę takiej muzyki. Natomiast y, ta przed momentem y, to jest muzyka, powinniśmy powiedzieć, z YouTube'a. No. Ten utwór nigdzie indziej się nie ukazał jak na razie. Ale wywołał sensację. Tak jest. Dlatego, że z kolei od wielu lat nie słyszeliśmy nowego materiału od tego duetu, członków tego duetu, czyli formacji Boards of Canada. Można posłuchać, można też obejrzeć. W związku z tym to jest jedyne źródło tej muzyki. Natomiast za chwilę już nurt piosenkowy. Przed nami. To może ja zacznę od końca, jeśli Bardzo pozwolisz. proszę. Ponieważ przeniesiemy się do ambientu średniowiecznego. Ponieważ artyści, którzy pojawią się za kilka minut, nagrali średniowieczne utwory. Pieśni, utwory bożonarodzeniowe, ale nie tylko. Taki, na no powiedziałbym sobie właściwy sposób. A ci muzycy to uwaga, Tania Donnelly, znana z zespołów Rolling Music i Berlin, i także z płyt solowych, oraz Chris Brokaw, czyli członek m.in. Com i Codeine. Bardzo ciekawy duet, także jeśli chodzi o nasze zainteresowania muzyczne, śledzimy ich dorobek od lat. Tutaj postanowili połączyć siły, wybrali tematy, właśnie jak powiedziałem, średniowieczne i zarejestrowali je wyłącznie z Towarzyszeniem gitary i to takiej brudnej, chropowatej, jakby specjalnie niewyprodukowanej, co jest bardzo charakterystyczne, może bardziej dla Krisa Brokała niż dla Tani Donnelly. Niemniej, z tej małej płytki czteroutworowej zatytułowanej The Undone Is Done Again wybieramy utwór In Hock Anni Circulo, czyli po prostu jedną z pieśni bożonarodzeniowych. Końca roku, kończy się rok, zaczyna się nowy rok. Co z tego zrobili Tania Donelli i Chris Brokał, to za chwilę Państwo się dowiedzą, ale wcześniej będzie wstęp. No właśnie, wcześniej będzie, cofniemy się też o wiele lat. Może nie tak dużo, ale to będzie opowieść o czasach, kiedy Michał Biela miał 5 lat. Michał Biela, czyli filar formacji Kristen przede wszystkim, grywający też m.in. w Kings of Caramel, i bardzo ważna postać polskiej sceny niezależnej. Rzadko nagrywający, człowiek rzadko nagrywający solo, ale ten utwór, mam nadzieję, zwiastuje jakiś nowy, dłuższy materiał. Chociaż nie właśnie brzmi średniowieczna muzyka w roku 2026. In hoc anni circulo, czyli pieśń na koniec roku bożonarodzeniowa w wykonaniu Tani Donnelly i Chrisa Brokała, a wcześniej Michał Biela, który ma 5 lat. Kiedyś robimy taki festiwal radiowy muzyki średniowiecznej, współczesnej muzyki mhm. średniowiecznej będzie do Stanią Donnell i będzie występował Richard Dawson na przykład. Mm -hmm. I Wojtek Rusin. Wojtek Rusin z całą pewnością się nadaje. Także mamy Jeszcze... tutaj kilka typów. Tak, tak. no to już zacznijmy układać playlistę w takim razie. Ale przyznaję, że oni zaskoczyli mnie. Tą małą płytką to jest 20 minut muzyki, chyba nawet nie całe. Cztery utwory w usiedli, zagrali i po prostu po swojemu jest w tym jakiś pomysł. Ale też chyba wybrałeś najlepszy fragment z całości. Muszę ci powiedzieć. No, tak jakoś może wyszło, hmm. ale w każdym razie Tania Donnelly i Chris Brokaw. The Undone proszę, is Done Again, tak to się nazywa. A teraz myślę, że najbliżej jazzu dzisiaj, chociaż nie, jeszcze, jeszcze będą jakieś drobne akcenty. Tak mi się wydaje. Ale na, na pewno akcent polski, jazzowy, hmm. właściwie trójmiejski, czyli Nioko, bo ta scena trójmiejska to jest w kategoriach już w tej chwili całego naszego kraju. Jeśli chodzi o scenę młodą jazzową, myślę, że tak z 30% wszystkiego, co się dzieje, więc bardzo, bardzo dużo. I formacja Nioko, której jeden utwór prezentowaliśmy kilka tygodni temu, utwór Mind Games, wydaje w najbliższy piątek już, czyli za trzy dni całą nową płytę. Ten album nosi tytuł KO i tak się składa, że my już go mamy, więc podzielimy się z państwem utworem, którego jeszcze nie było na antenie radiowej. On nosi tytuł Tryptamin. A zaraz później Fumitake, na, Fumitake Tamura, artysta z Japonii, bardzo mało znany, myślę w Polsce to już w szczególności, ale dość dobrze znany w środowisku hip-hopowym amerykańskim, w Kalifornii, wśród muzyków takich jak Sam Gendel, który pojawia się u niego na jego nowej płycie zatytułowanej Gene. I to jest taki utwór, utwór stinato, taki utwór trochę powiedziałbym w równym stopniu Sama Gendela, co no właśnie, y, bo, Tamury. Gdyby państwo mieli wrażenie, że to jest utwór Sama Gendela, chciałem to powiedzieć, wyprzedziłeś mnie, to właściwie nie byłby to zły trop, ponieważ jest tam bardzo dużo Sama Gendela, a Mijin pochodzi od japońskiego słowa, które oznacza drobne cząsteczki. Rzeczywiście takich drobnych cząsteczek utkana jest ta płyta. Przy okazji także pojawia się Saul Williams w jednym utworze na tym krążku. Także tak. te koneksje są... Dość oczywiste. Nioko, a później mm -hmm. Fumitake Tamura. Yeah. Najpierw Nyoko i Tryptamin z najnowszej płyty, przedpremierowo, a następnie Fumitake Tamura z albumu Mijin, wspólnie z samym Gendelem. A nazwisko Fumitake Tamury, jakkolwiek mało mówi, to jego pseudonim, myślę, że może mówić więcej w Polsce. Ban. To jest... Pod tym pseudonimem y, Tamura nagrywa bity hip-hopowe. Nawet prezentowaliśmy jakiś czas temu nagrania, chyba nie wspólne, ale nagrania R.A.P. Ferreiry i on y, z Fumitake Tamurą wydał album dwa lata temu. Także na dwóch frontach y, działa y, Japończyk. Z jednej strony ambientowym, z drugiej hip-hopowym. I to jest rzadkie połączenie. No, musi gdzieś zarabiać też na to, na te żeby ambienty. tworzyć ambienty i żeby musi, zapłacić gendalonie. Musi kandelowi. zarabiać za ten hip-hop ambientami no, też oczywiście. Za 24 minuty będzie godzina 23. Właściwie powinniśmy powiedzieć, że tak, my tutaj gadu-gadu, a pewnie część naszych słuchaczy w tej chwili jest na koncercie King Gordon. A to prawda, to prawda. Pozdrawiamy. Wszystka grała w Krakowie, także być może państwo już wracają, może koncert się skończył, a może na przykład jeszcze trwa. Jeśli trwa, no to nic z tego. My jesteśmy z Państwem, chętnie byśmy byli na tym koncercie, ale mamy dla Państwa kolejne nowe płyty. I to jest taki zespół, który za każdym razem nam opowiada jakąś fascynującą historię. Mówię o nich zespół, bo oni funkcjonują trochę na prawach takiej grupy z zupełnie innego świata. Kronos Quartet. To jest amerykańska formacja, która od 50 lat pokazuje nam bardzo różne rzeczy muzycznie. Właściwie David Huntington nam pokazuje te różne rzeczy, bo Skład zespołu zmienił oh. się już parokrotnie, a też podglądam, że od dwóch lat jest zupełnie, zupełnie tak. świeży. Tak, jest to już tylko Harrington. Tak, tak, tak. Są bardzo młodzi muzycy. założyciel, także już w tej chwili Harrington y, działa z muzykami zupełnie innej generacji. Natomiast y, płyta, która się pojawiła zupełnie niedawno, nosi tytuł Glorious Machalia. Machilia właściwie, jest poświęcona no, wielkiej amerykańskiej artystce Mahili Jackson, y, artystce muzyki soul, y, jazzowej, no, legendzie jeśli chodzi o tę scenę muzyczną. I co Kronos Quartet nam proponuje? Proponuje nam bardzo ciekawe opowieści, ponieważ jak to zwykle bywa w przypadku tego zespołu, mamy kompozycje zamówione, specjalnie, ale oprócz kompozycji, które napisali Stacy Garup, Jakob, Tarchik, pojawiają się również materiały archiwalne, ponieważ ta płyta została opublikowana przez Smithsonian Folkways, w związku z tym dostęp do archiwów, jak rozumiem, jest nieograniczony. W związku z tym, oprócz muzyki, mamy także dźwiękowe dokumenty z 1957 roku. Pojawia się głos śpiewającej artystki, ale pojawiają się również y, nagrania y, wywiadów zarejestrowane w roku 1963, czyli Machilia Jackson i Stats no i do tego Kronos Quartet, y, który wykonuje utwory, zapętla je, miksuje, no, działa, że tak powiem, na żywym organizmie. Jest to taka opowieść nie tylko o tej artystce, ale trochę też o czasach, w których żyła, w jaki sposób y, radziła sobie y, jako artystka. Y, także jest to, powiedziałbym, bardziej rodzaj słuchowiska. I Dlatego to jest dobry też... wstęp do tego, co będzie w drugiej godzinie dzisiejszej audycji. Tak, bo to drugie. będzie właściwie wyłącznie słuchowisko. Dlatego też mamy dla państwa teraz dwa fragmenty. Na początek z pierwszej części albumu kompozycja Stacey'ego Garupa, Hold On. I to będzie fragment wywiadu z Mahalią Jackson, utopiony w dźwiękach Kronos Quartet. A później utwór, który wykonywała Sometimes I Feel Like a Motherless Child. No, z dograną partią, wersją w wykonaniu Kronos Quartet. It was a song of hope, to hold the whole, on. slave uh, used to sing that. I used to hear my my father and my aunt and my mother and them just hum that song. Just hum it? Yeah. hear them moan it like that. Maybe you wouldn't even hear the words. That's something they were they were feeling that that they would overcome in the spirit and live on with the Lord when that song was created. A song of faith a song of hope. I'm just a love way From my home Cały ten album zatytułowany Glorious Mahalia jest wspaniałą opowieścią o tamtych czasach i o tej wspaniałej artystce z muzyką starą, ale jednak brzmiącą nowo, z nowymi kompozycjami, które zostały napisane dla Kronos Quartet z dźwiękami archiwalnymi, z rozmowami. No i przede wszystkim z głosem artystki przed momentem Sometime I Feel Like a Motherless Child, a wcześniej fragment kompozycji Hold On, czyli zapisu rozmowy wywiadu z 1960 trzeciego roku. A propos Kronos Quartet, to nie jest to ich ostatnie słowo, ponieważ już widzę zapowiedź kolejnej płyty, tym razem już zupełnie kwartetowej i to będzie takie odejście od stereotypowego myślenia o kwartecie, co w przypadku tego zespołu jest rzeczą naturalną, ponieważ grupa zaprezentuje utwory artystów z Islandii, z Ukrainy i z Palestyny, ale jak płyta się ukaże, to będziemy o niej Państwu opowiadać. Teraz wypadałoby, żebyśmy się nastawiali na jeszcze większy skład, smyczkowy, bo w tytule kolejnej płyty mamy Kamer Koncert, więc myślę, że tak przynajmniej jest 7-8 osób powinno mm -hmm. być w składzie, a może nawet kilkanaście. Ale nic z tego. Nic z tego. Ta płyta okazała się 10 kwietnia, więc może od tydzień się z nią spóźniamy, ale to też może efekt zaskoczenia, dlatego że chociaż nazywa się to kamerkoncert i chociaż było zamierzone jako rodzaj płyty orkiestrowej, bo ten artysta bardzo często współpracował z różnymi orkiestrami, przede wszystkim były, dokonywane były transkrypcje jego skomplikowanych, elektronicznych utworów i, i aranżacje orkiestrowe jego utworów i te utwory grały znane orkiestry, również w Polsce. Również orkiestra AUXO wykonywała utwory Square Pushera. No więc właśnie, Tom Jenkinson na 17 swojej płycie właściwie udaje, że gra... I jest orkiestrą, jest orkiestrą. Mhm. To trochę taki zabieg w rodzaju Franka Zappy z, z lat 80., kiedy tak mu się spodobały możliwości systemu MIDI, synklawiera, że postanowił być kompozytorem barokowym przez moment na przykład. A później komponował utwory na orkiestrę, które samemu mógł wykonywać. Oczywiście, a orkiestry miały z tym problem, bo tempa były szalone, utwory były niesłychanie gęste. No więc tutaj mamy do czynienia z czymś nieco podobnym. Chociaż yy, wydaje mi się, że Tom Jenkinson po tych wszystkich latach po prostu świetnie materię koncertową, materię orkiestrową czuje. i Museum z albumu Kamer Koncert. Występował ten artysta w Polsce także, z, tak jak wspomniałeś, z zespołem y, smyczkowym z AUXO jakiś czas temu. Y, wczoraj Kim Gordon grała we Wrocławiu, pan Jacek do nas y, napisał, ja chyba coś pokręciłem. W każdym razie m, pan Jacek pisze, że było warto i zdecydowanie było warto być na koncercie. Skoro Wrocław pisze, to znaczy, że Warszawa jeszcze jest na koncercie Dzisiaj. A my zamykamy pierwszą godzinę HCH nowym utworem duetu Visible Cloaks. Czekamy na nową płytę. Ta nowa płyta ukaże się 22 maja. Mamy utwór Intarzia z Rumunką Joanną Z Wspaniałą skrzypaczką, kompozytorką, która jest wspierana przez Maxa Richtera. Teraz ja warto zwrócić uwagę na nią. Po wiadomościach.